o ważnym dla mnie temacie I dzisiaj bardzo chciałbym, żeby to był taki podcast w pigułce Bo nie chciałbym się za bardzo rozdrabniać, roz rozpływać, rozwadniać Żeby nie stracić sensu tego i zainteresowania słuchaczy A będę opowiadał o oddawaniu krwi, o honorowym oddawaniu krwi I'm Stephen King In 1999 people I'd never met helped save my life Blood donors I'm a blood donor now and I give as often as I can. It's safe, it's simple, it saves lives. You never know when someone you care about will need it. I want to do my part so I donate blood. Do your part, please donate blood. Join Stephen King and donate blood. Life is precious, don't take it for granted. I wouldn't be here today if it weren't for the selfless act of another. I pay it forward as often as I can and so can you. Donate blood today. I'm Stephen King and I donate blood at Suncoast Community's Blood Bank. They'll be there when you need them. Save a life today. Kiedyś kilka lat temu, nie pamiętam czy ja już wtedy robiłem w podcastingu, czy dopiero słuchałem podcastów, Godaj nagrał kapok o honorowym krwiodawstwie i to był chyba jedyny podcast o tej tematyce, jaki do tej pory się ukazał. No, temat został wyczerpany. Mnie skłoniło do nagrania tego dwie rzeczy. Po pierwsze skończyły się wakacje i trochę chyba za późno za to się zabrałem, ponieważ wystarczy, że wejdziecie na jakąkolwiek stronę waszego regionalnego centrum krwiodawstwa. I zobaczycie, jakie są braki po wakacjach. W wakacje mało ludzi oddaje krew, a w wakacje jest ona najbardziej potrzebna. Niestety sam również no, dołożyłem swojej brzydkiej cegiełki do tego, ponieważ termin miałem w lipcu, a jakoś tak nie mogłem zebrać się, żeby odwiedzić punkt krwiodawstwa i oddałem krew dopiero wczoraj. Chociaż z drugiej strony ja przyjmowałem trochę leków w lipcu, więc tak poprawdzie i tak nie mógłbym oddać krwi. A drugi powód, dlaczego to nagrywam, jest taki, że ja pierwszy raz oddałem krew 3 lipca 1998 roku. Miałem wtedy 18,5 roku i było to nieco ponad 18 lat temu. A to mi daje mniej więcej półmetek. Za niecałe dwa miesiące, ja skończę 37 lat pod koniec października, 37 na pół, no to jest 18,5. I mniej więcej od tego momentu, o ile oczywiście zdrowie pozwoli, o ile nic się nie wydarzy strasznego, no to mniej więcej od tego momentu będę większą część życia oddawał krew niż nie oddawałem krwi i może zacznę od tego, dlaczego w ogóle zacząłem oddawać krew i w ogóle jak to się u mnie zaczęło to jest dość dziwna sytuacja, bo ja byłem no można powiedzieć złym uczniem byłem nielubianym przez nauczycieli uczniem może byłem w miarę inteligentnym uczniem, z tym może nie było jakichś takich większych problemów, chociaż to też zależy z czego, ale byłem bardzo trudnym uczniem, byłem no zalazłem za skórę bardzo mocno w tamtych czasach. Bardzo mocno przechodziłem wiek buntu. Ten wiek buntu trwał u mnie bardzo długo. Moim rodzicom, mojej mamie yy, zalazłem bardzo mocno w tamtym okresie za skórę. Napsułem jej tyle krwi, że, yy, że to po prostu yy, teraz się nie miła, aż wspomina. Ale jakoś tak zawsze coś w tej mojej głowie się działo, bo na przykład ja w podstawówce postanowiłem, że przestanę jeść mięso, gdy będę dorosłym człowiekiem, mając nie wiem, może 13-12 lat, nie pamiętam, kiedy to dokładnie było, czyli to był okres, gdy to nie było modne, gdy to nie był ruch jakiś tam bezmięsny, ruch, ruch, ruchy wegańskie, bezglutaminowe i inne tego typu rzeczy. To nie była moda, to nie było, że sobie robię zdjęcie na Facebooku i należę do różnych grup wegańskich i promuję to i, i się wykłócam w internecie i tak dalej, i tak dalej. To było no, dość e, raczej niespotykane w tamtych czasach, szczególnie w tym wieku. I ja przeszedłem na ten wegetarianizm, nie jako dorosły człowiek, ponieważ przeszedłem w drugiej klasie liceum, czyli mając 16 lat. Ja przeszedłem wtedy bardzo poważne boje z moją mamą, e, ponieważ ona na to się nie zgadzała i przez jakiś tydzień ja naprawdę odkładałem wszystko to, co ona podała do jedzenia, e, dopóki się nie przełamała. I nie jadłem mięsa 10 lat. Zacząłem jeść w wieku 26 lat, czyli właśnie mniej więcej mija 10 lat, jak ponownie jem mięso. To, dlaczego nie jadłem i to, dlaczego zacząłem jeść, to, to jest temat na inną dyskusję. Ale chodzi o to, że wszedłem w pewien mm, styl życia, który był nieakceptowalny przez moją mamę wtedy, a... Po mnie zaraz na wegetarianizm przeszła moja siostra, a po nas nasz ojciec. I to było coś, no bo mężczyźni w tym wieku, w tak dojrzałym wieku raczej to nie było normalne w tamtych czasach, żeby nie jadł mięsa. Facet to musi jeść mięso. I, i to do, do tego stopnia... Te nasze decyzje tamte wpłynęły na, na losy mojej rodziny, że teraz ja na przykład jem mięsa, ale mój ojciec nadal nie je mięsa. On tam miał etapy, że wracał do jedzenia mięsa, ale ogólnie stara się, w tej chwili nie je chyba w ogóle. Moja siostra y, musiała wrócić przez choroby, przez liczne choroby, jakie przechodziła i miesiące, które spędzała w szpitalu, no, nie było tam dla niej specjalnej diety, ale w tym momencie, o ile się dobrze orientuję, to y, nie je mięsa nadal. I podobna sytuacja była z krwiodawstwem. Ja pamiętam taką rodzinną dyskusję w domu, mniejsza z tym, kto dokładnie w niej uczestniczył. Tam na pewno była moja mama, chyba moja ciocia, jakaś możliwe, że też moja babcia. Nie pamiętam, ile wtedy miałem lat, no, ale na pewno nie byłem jeszcze pełnoletni. I pamiętam taką dyskusję, jak oni rozmawiali o tym, że y, trzeba być tam głupim, żeby oddawać krew. Mniej więcej, taka, taka puenta z tego. Bo to przecież krew potem przyrasta i, i dochodzi do różnych konfliktów, że ma się wtedy nadciśnienie, że w pewnym momencie trzeba oddawać krew już wiecznie, bo inaczej to będą problemy zdrowotne i tak i tak dalej. I to jest też jeden z tematów, które chciałbym dzisiaj poruszyć. Różne mity i fakty dotyczące oddawania krwi, bo tego typu mity funkcjonują w społeczeństwie. I właśnie jeden z najpopularniejszych jest ten, że będziemy mieli nadciśnienie. I tutaj cholera ciężko to powiedzieć, jak to tak naprawdę jest. Bo ja zawsze mówiłem, że to są bzdury, ale mm, na przykład, gdy byłem na jednej ceremonii wręczenia tam Nagród i było dużo osób z, z PCK, to jeden taki starszy tam pan się wypowiadał, że już nie może oddawać, bo osiągnął pewien wiek, ale oddał tam 20 litrów. I oczywiście teraz ma tam drobne problemy z nadciśnieniem, ale było warto. No, Według mnie to, to są raczej bzdury. Jeśli ktoś ma w starszym wieku problem z nadciśnieniem, to pewnie jest wina złej diety, picia, palenia i tak dalej. Ale nawet, nawet jeśli faktycznie oddawanie krwi wpływałoby w jakimś drobnym stopniu na, na nadciśnienie, to, no to moim zdaniem i tak warto. Warto. Ratujesz życie przez większość swojego życia, i jeśli masz z tego powodu drobne nadciśnienie, no to rzuć palenie, ogranicz picie, zmień dietę, zmień styl życia, to i twoje nadciśnienie wróci do normy. I przestanie być nadciśnieniem. Takie jest moje zdanie. A tak naprawdę w tym przypadku prawdy pewnie nie dowiecie się, bo to też trochę tak jak z wegetarianizmem. Kogo byś nie spytał czy spytała, to taka będzie odpowiedź. No, teoretycznie o wegetarianizm powinniśmy pytać lekarze, ale przerabiałem to przez te 10 lat i tak naprawdę w zależności od tego, jakie przekonania ma dany lekarz, takiej odpowiedzi nam udzieli. Ale wracając do anegdotki. Ja sobie tę rozmowę jakoś tak doskonale zakodowałem. Zapamiętałem, że po prostu u mnie w rodzinie uważa się, że nie powinno się oddawać krwi, że to jest coś złego. No i osiągnąłem ten wiek, 18 lat, postanowiłem, w ogóle nie pamiętam dlaczego, nie miałem żadnych wzorców z tym związanych, nikt mi o tym nie mówił, nie, nie zasugerował, żebym to zrobił. Po prostu pewnego dnia postanowiłem, że pójdę do Centrum Krwiodawstwa i oddam krew. Wtedy nie było internetu, nie mogłem sobie na ten temat poczytać, nie mogłem się niczego dowiedzieć. Po prostu postanowiłem, poszedłem do szpitala, znalazłem punkt y, poboru krwi i oddałem ten krew. I pomimo tego, że miałem 18 lat, to jakoś tak wolałem... Y, nie wchodzić w dyskusję w domu. Pamiętałem, że mm, ich zdanie jest takie, a nie inne, więc po prostu zataiłem ten fakt. To w ogóle jest absurdalne, jak się teraz o tym myśli. Zataić fakt robienia czegoś dobrego dla świętego spokoju i robienie tego gdzieś tam pokątnie w ciszy, nie przyznając się do tego, tak jakby to było coś złego, tak jakbym to robił jakoś w ramach buntu. Pamiętam, że dość szybko przyznałem się ojcu i ojciec yy, był bardzo dumny z tego powodu, a właśnie pamiętałem, że mama brała udział w tej rozmowie i przez bardzo długi czas o tym nie mówiłem w domu. Ja zacząłem oddawać w 1998 roku, a moja siostra zachorowała w 2002 i Mniej więcej dopiero wtedy moja mama dowiedziała się, że ja oddaję krew. I nie wiem, czy faktycznie jej przekonania na ten temat, jej poglądy na ten temat były takie, jak ja to zapamiętałem, bo bardzo możliwe, że ja to po prostu y, troszeczkę tam coś pozamieniałem w swojej pamięci, w swojej głowie. Ale od tej pory to też wpłynęło na, na poglądy mojej rodziny. Bo od tej pory osoby takie jak ja były traktowane bardziej jako bohater. To nie było, że o, głupek, oddaję krew, będziemy miał nadciśnienie, to było, że kurczę, no, ratujesz życie ludzkie, robisz coś naprawdę wielkiego, a zaczęło się to tak naprawdę od tego, że po prostu w mojej rodzinie doszło do dość poważnej tragedii, moja siostra, czy tragedii, no moja siostra wtedy zachorowała bardzo poważnie, później były kolejne choroby, w tej chwili moja siostra jest z nami nadal, no, pomimo że prognozy lekarskie wielokrotnie przez ten czas były jednoznaczne, no ale to zmieniło bardzo mocno postrzeganie tego typu rzeczy, tego typu właśnie poczynań, oddawania krwi i tak dalej, honorowego krwiodawstwa i oddawania wszelkich innych rzeczy, oddawania narządów, szpiku kostnego i tak dalej, i tak dalej. Gdy już jestem przy chorobie, to to jest też jeden z plusów oddawania, że yy, dowiesz się, czy jesteś chory. W dzisiejszych czasach y, punkty krwiodawstwa mają obowiązek, by powiadomić dawcę, który przyszedł, oddał krew. Ta krew oczywiście nie idzie od razu, ona jest badana, jest, ma, wstępne badania są y, przeprowadzane na miejscu, a potem ta krew jest jeszcze odsyłana do badań dodatkowych, no i dowiesz się, czy nie masz tych tam podstawowych, poważnych chorób. Kiedyś to nie był obowiązek i między innymi dlatego my troszeczkę byliśmy w rodzinie źli na y, punkty krwiodawstwa, na, na na cały ten proceder oddawania krwi, pomimo że no nie zrezygnowałem z tego, ale przez lata mieliśmy żal, no bo yy, gdy moja siostra zachorowała, to nie została powiadomiona, a miała wyniki, żeby nie skłamać, yy, chyba ponad 1000% ponad normę, chyba ponad 10-krotnie wyższe, niż y, powinny być i to były wyniki na tyle szokujące, że mój ojciec kilka miesięcy później, gdy już moja siostra leżała w szpitalu Poszedł do punktu krwiodawstwa, to oni to pamiętali, nawet nie musieli sprawdzać. Od razu, gdy tylko wszedł, powiedzieli, a to ta, co miała tak podwyższone. Pamiętali, ale nie powiadomili, bo nie było takich obowiązków. Kiedyś to było po prostu dobra wola, ale, no, zakładało się wtedy, że jeśli ty idziesz z dobrą wolą oddać krew, to oni również. Yy, odwzajemnią tę dobrą wolę, no w tym momencie już nie musimy się o to martwić. Jeśli jesteście na coś chorzy, to dowiecie się, gdy pójdziecie oddać krew i to jest jedna z, jeden z plusów oddawania krwi. A skoro już jestem przy plusach, to może w sumie od tego zacznę. 15 minut już mówię, zacznę. No to co z tego mamy? Co z tego mamy, że pójdziemy oddać krew? Po pierwsze satysfakcję. I to tak naprawdę w tym momencie mógłbym skończyć. Satysfakcję, że ratujesz komuś życie. Nie ma lepszej zapłaty za to, co zrobisz. Masz satysfakcję, że uratowałeś komuś życie. Jest masa memów w necie z superbohaterami, że tak prosto zostać superbohaterem, wystarczy iść i oddać krew. To są takie niby żarty, ale ja się z tym zgadzam w 100% Ja to przyklepuję obydwoma rękoma. Jeśli pójdziesz oddać krew, jesteś superbohaterem. Nieważne, czy zrobisz to raz, czy zrobisz to 50 razy. Nieważne z jakich powodów to zrobisz, bo to też czasami niektórzy próbują zamienić się w takich męczenników i najchętniej to by szli na kolanach i samobiczowanie uprawiali, żeby udowodnić jak bardzo honorowo to robią. Ja się z tym nie zgadzam. Jeśli pójdziesz nawet, nie wiem, za kasę, jeśli pójdziesz dlatego, żeby mieć wolne w pracy czy w szkole, nieważne, powód nie jest ważny. Uratowałeś komuś życie. Ta krew tak samo ratuje życie jak ta, która jest oddawana przez męczenników samobiczujących się. Choremu to nie robi różnicy, czy ty oddałeś dlatego, bo chciałeś sobie wyjechać na konwent, czy po prostu chciałeś sobie spędzić pół dnia w domu, albo wiedziałeś, że będziesz miał ciężki dzień w pracy i nie chciało ci się iść. Satysfakcja. Przy czym to jest taka satysfakcja trochę anonimowa, no bo nie wiemy, komu ratujemy życie. Wiemy, że to życie zostało uratowane. Jeśli chcemy wiedzieć, komu ratujemy życie, no to możemy. Przy czym no ratowanie życia to też brzmi tak trochę wyniosłe. Czasami to jest po prostu yy, jakaś dość prosta operacja, yy, która nie ma tam w ogóle wpływu na to, czy pacjent będzie żył, czy nie będzie żył, no ale z drugiej strony ma wpływ na to, czy będzie zdrowy, czy nie będzie zdrowy, a to ma gigantyczny wpływ na jego dalsze życie. Ale zacząłem temat, że można to robić bardziej nieanonimowo, czyli oddawać dla kogoś. I tak naprawdę jest wielu ludzi, którzy co dwa miesiące, gdy przychodzi ich termin, szukają właśnie tego typu jakichś ogłoszeń, że ktoś potrzebuje krwi. Ja oddałem raz dla kogoś. Mama mojej koleżanki, dokładnie to moja koleżanka mnie poprosiła, że dla jej mamy jest potrzebna krew. Poszedłem, oddałem, były potrzebne dwa woreczki, dowiedziałem się, czy mogę jakoś załatwić, żeby ten poprzedni przepisać yy, na tą panią. Znaczy, my na ty jesteśmy już w tym momencie, na Gosie. <głosy> no i nie było problemu, nie było żadnego problemu i to też jest w sumie fajne. Yy, warto mieć dwa oddania rocznie krwi, ponieważ te dwa oddania rocznie bez problemu można, przynajmniej kilka lat temu można było, a myślę, że to się nie zmieniło, przepisać. Tak jakby ustalić, że te dwa oddania, które zrobiłem wcześniej są przeznaczone dla tej konkretnej osoby. Dlaczego mówię, że warto to mieć rocznie zrobione? Ponieważ jeśli oddałeś rok temu czy dwa lata temu, no to raczej to już nie przejdzie. Chociaż ja chyba przepisałem jedno oddanie krwi tam z grudnia czy z listopada, czyli już z poprzedniego roku, ale głowy nie dam. Ale warto mieć te oddania yy, w zapasie, bo to się naprawdę może w każdej chwili przydać. Nie wiesz, kiedy komukolwiek z twojej rodziny będzie potrzebna krew. A w tym momencie ty możesz wyskoczyć z książeczką, pójść do punktu i przepisać te oddania wcześniejsze na daną osobę. Z tym nie powinno być problemu. Wiele osób myśli, że jeśli osoba potrzebuje danej krwi, czyli na przykład nie wiem, 0RH+, to trzeba znaleźć dwie osoby z 0RH+, żeby one oddały krew dla niej. A to tak nie jest. W punktach krwiodawstwa działa to woreczek za woreczek. Czyli tak naprawdę możesz znaleźć dwie dowolne osoby, one oddadzą krew, zapiszą to dla tej osoby, a ta osoba dostanie swoją krew. No przecież to nie działa tak, że jak ja oddaję w Bydgoszczy, to oni z tym woreczkiem będą teraz jechać na przykład do Poznania na operację. Nie, oni jakoś to sobie przekazują, oczywiście to się wszystko tam zgadza w papierach, ale to nie działa tak, że ta konkretna krew, którą ja oddałem leci do, do tej osoby. Ta osoba dostanie woreczek z tamtego miejsca, z tamtego szpitala, z tamtego punktu. Oczywiście to nie zawsze zadziała, ponieważ są grupy krwi cholernie rzadkie. Moja siostra ma grupę 0RH-. 0RH- jest bardzo rzadką krwią, a do tego jest krwią uniwersalną, czyli ona pasuje do wszystkich. Im można wlewać tylko 0 minus, ale innym osobom można wlać 0 minus. I z tym jest problem, ponieważ jeśli w wakacje są takie braki, a w tym momencie jak ja patrzę na Bydgoskie Regionalne Centrum Krwiodawstwa, to braki są gigantyczne. Chociaż zmieniło się to od wczoraj. Wczoraj było dużo więcej takich woreczków pustych. Teraz są tylko trzy puste. ARH-, 0RH- i BRH-, a inne się napełniły, czyli, czyli no, chociaż to. Ale na przykład wczoraj również moja krew, 0RH+, która jest krewią dość popularną, była pusta. I teraz wyobraźcie sobie, że w wakacje ktoś ma wypadek a tych wypadków w wakacje jest bardzo dużo. Jest potrzebna bardzo szybko krew do operacji i jeśli nie ma 0 RH plus w danym punkcie, to leje się 0 RH minus, jeśli ono jest. A to jest cholernie rzadka krew, która powinna być przeznaczona tylko dla ludzi z 0 RH minus. No ale jeśli dochodzi do takiej sytuacji, że brakuje krwi popularnej, no bo nie było ludzi, którzy poszli oddać daną krew, to trzeba lać, tą niepopularną, tą rzadką, tą cholernie potrzebną, bo na przykład akurat ona jest na stanie. A potem przychodzi osoba z zero rach i dla niej nie można przeznaczyć jakiejś innej grupy. Dla niej musi być tylko ta konkretna, rzadka grupa. Dlatego warto oddawać nieważne jaką grupę krwi masz. Istnieją też takie mity, że krew się wylewa, że ludzie przychodzą, oni pobierają, potem mają nadwyżki, wyrzucają je i tak dalej. To też są bzdury. Może kiedyś tak to funkcjonowało, ale teraz macie coś takiego, że macie informację, jaka krew danego dnia będzie pobrana. Wchodzicie na stronę swojego centrum krwiodawstwa i widzicie, której krwi brakuje. Oczywiście, ja wchodzę na przykład i widzę, że 0RH jest umiarkowane zapotrzebowanie, Czyli, że w zasadzie nie jest im aż tak potrzebna. No ale najprawdopodobniej przyjmą. No ale zanim dojadę do Bydgoszczy, możliwe, że będzie tak, że już ileś tam osób odda tę krew i już im ona nie będzie potrzebna. Chociaż jeżeli danego dnia mają wywieszone, że te grupy krwi pobierają, to raczej tego się trzymają. Ja nie miałem jeszcze takiej sytuacji, żebym przyjechał i okazało się, że mojej krwi danego dnia nie potrzebują. Ale w takim przypadku i tak nie martwcie się, dostaniecie zwolnienie. To będzie polegało na tym, że dostaniecie takie zaświadczenie, że byliście na badaniach krwi od tej i od tej godziny. To będzie godzinowe zwolnienie. Także bardzo możliwe, że tego dnia jeszcze będziecie musieli wrócić do pracy, zakładając, że akurat na przykład pracujecie jeszcze tam do którejś godziny, ale nie będzie tak, że zostaniecie na lodzie. Ja pojechałem niedawno w maju oddać krew i okazało się, że nie mogę. Do tego za chwilę wrócę. Dlaczego nie mogłem? I dostałem takie zaświadczenie. Ono było gdzieś tam do 12, a że ja w tym tygodniu miałem do 12 chyba w tym dniu pracę, to w w zasadzie i tak nie, poje, nie, nie pojechałem do pracy tego dnia. A skoro już przy zwolnieniach jestem, no to właśnie, zwolnienia. To jest kolejna rzecz, kolejna satysfakcja. Bo tak jak powiedziałem, nieważne jaki jest powód. Chcecie jechać na konwent w piątek, idziecie rano oddać krew i jedziecie na konwent. I macie zwolnienie z pracy. Oczywiście, no będziecie zmęczeni, szczególnie w moim wieku. No w moim wieku to już naprawdę staram się unikać takich akcji. Gdy miałem te tam 20 parę lat, no to nie było problemu, ale teraz bywa, że naprawdę źle to znoszę. Oprócz tego są często różne prezenty. Ja mam akurat takie szczęście, że na te prezenty zazwyczaj nie trafiam, a lubię takie gadżety, bo jestem gadżeciarzem, ale no, często można dostać różne prezenty i fajne takie rzeczy sobie trzymać gdzieś w domu. Oprócz tego jest cała lista leków refundowanych, ja tego nie śledziłem, bo jeszcze tego nie potrzebuję. Nie wiem, ile tych leków faktycznie mam, nie wiem, jakie to są tam zniżki, ale, ale coś takiego jest, żebyście wiedzieli. Oprócz tego są darmowe autobusy. Oczywiście to trzeba się dowiadywać w swoim mieście, bo to każde miasto ma trochę inne zasady. U niektórych wystarczy tam jakiś niski próg, u niektórych trzeba mieć najwyższe odznaczenie, u niektórych do tego trzeba być czynnym dawcą, Zazwyczaj chyba przynajmniej w Bydgoszczy trzeba to co roku odnawiać ponieważ nie wiadomo czy kolejna władza również to przepchnie i tak dalej i tak dalej. Ja nie korzystałem z żadnych z tych ulg do, jak do tej pory, także dlatego mówię bardziej teoretycznie, że coś takiego jest, bo wiem, że coś takiego jest, ale w praktyce tego nie przetestowałem. To samo tyczy się wejścia bez kolejek, czy to do szpitala, do lekarzy czy chyba też w aptece, ale tak jak mówię, tego też nie testowałem przy czym no Wiem, że taką możliwość chyba będę miał, więc jeśli przyjdą takie czasy, że będę mógł z tego skorzystać, to wtedy z tego skorzystam. Bardzo często te wszystkie rzeczy są możliwe dopiero wtedy, gdy macie odznaczenie. Ja przyznam, że przez te wszystkie lata, gdy oddawałem krew, olewałem odznaczenia. Bo jakoś, nie wiem, nie czułem z tego frajdy. Ja wiem, że dla wielu osób to jest mobilizujące. To jest takie, że sobie odliczają, kiedy będzie następna odznaka i fajnie, fajnie. Bo przynajmniej dążą do jakiegoś celu i dzięki temu pamiętają, że mają iść się oddać. A tak jak powiedziałem, motywacje nie są istotne, dlaczego się poszło oddać. Jeśli ktoś to robi po to, żeby by zdobyć trzy odznaki, bo tak czuję taki kaprys i chciałby zdobyć te odznaki. Jego wola. Ja nie czułem potrzeby zdobywania odznak i nie odebrałem pierwszego stopnia, nie odebrałem drugiego stopnia, a tak naprawdę kilka lat temu, w 2014 roku, zacząłem sobie trochę o tym czytać, właśnie zaczęło mnie interesować, jakie tak naprawdę zniżki mi się należą i dowiedziałem się właśnie, że aby... Mieć te wszystkie zniżki, z których tak naprawdę do tej pory nie skorzystałem, to muszę mieć to najwyższe odznaczenie trzeciego stopnia i ja odebrałem to odznaczenie. Jeśli kogoś interesuje na jakiej zasadzie to jest przyznawane, no to, to chyba nawet się teraz nie nazywa pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, tylko... To są po prostu trzy różne odznaki, nie mam pojęcia jak to się nazywa, czy brązowa, złota i srebrna, nie, chyba nie. Pierwsza odznaka jest za 6 litrów krwi dla mężczyzn, 5 dla kobiet, po 5 oddanych i 6 oddanych litrach. Druga odznaka jest po 10 i 12 kobiety i mężczyźni, a trzecia 15-18 kobiety i mężczyźni. To są najwyższe odznaki. Sami tego raczej nie liczcie, jeśli oddajecie od kilku lat. Po prostu poproście w punkcie krwiodawstwa, żeby wam to policzyli. Szczególnie, że i tak jeśli idziecie pod znakę, to musicie przynieść takie zaświadczenie z punktu krwiodawstwa, więc oni i tak to wam muszą przeliczyć i wystawić takie zaświadczenie. A mówię, żebyście sami tego nie liczyli, ponieważ jeśli oddajecie osocze czy płytki, to w zależności od tego, w jakich latach oddawaliście, to się trochę inaczej liczyło. Ja tam próbowałem kiedyś sam sobie to przeliczyć, to za każdym Razem mi inne wyniki wychodziły, które były inne od tych ostatecznych. Oprócz tego jest jeszcze odznaka zasłużony dla zdrowia narodu, ale to tutaj już wchodzimy w teren PCK, to jest odznaka niby od 20 litrów. Ja te 20 litrów tam miałem 5-8 lat temu zrobione, ale... Żeby dostać tę odznakę trzeba jeszcze e, mieć wybitne zasługi na rzecz ratowania życia ludzkiego, zdrowia, działalność w ruchu honorowego krwiodawstwa i tak dalej. Czyli trzeba być członkiem jakiegoś klubu e, HDK, prowadzić jakieś tam wykłady, prelekcje czy coś takiego. E, ja nie jestem członkiem żadnego klubu honorowego krwiodawstwa, nie czuję potrzeby... Pff tak samo jak nie czułem potrzeby odbierania odznak, także tego typu odznaki nigdy nie dostanę. Potem są jeszcze właśnie różne odznaki y, honorowe PCK, a to już jest takie, wiecie, klepanie się po plecach, wręczanie sobie nagród, to rzeczy, których ja nie lubię, chociaż to zawsze mnie bawi, bo to jest taka miniona epoka, to tak samo nie lubię różnych odznaczeń w nauczycielstwie, w Związku Nauczycielstwa Polskiego i tak dalej. Y, a mówię, że to jest taka inna epoka, bo byłem właśnie raz na gali wręczenia odznak, ja przyszedłem po to odznakę dużo szybciej, jakoś we wrześniu, ale właśnie pani mnie poprosiła, czy nie, nie wstrzymam się do listopada czy grudnia, bo wtedy będą mieli wielką galę, no i zawsze tam fajnie, jak będzie kolejna osoba, która odbiera nagrodę, jasne. No i to było właśnie tak, jak wiecie, jak, jak w filmach Barei trochę pocieszne, fajne, naprawdę, ale na dłuższą metę nie chciałbym w tym brać udziału. <grym> Zresztą co jest przerażające to to, że to są jednak głównie ludzie starsi, ludzie, którzy sami już nie oddają nie mogą oddawać, po prostu bawią się w odznaczanie siebie za promocję, za, za działalność związaną z tym i tak dalej i tak dalej. Teoretycznie odznaka pierwsza i druga należy mi się, teoretycznie mógłbym wyprosić danie mi jej, ponieważ jeśli dostałem trzecią, to powinienem hurten dostać też drugą i pierwszą, ale tak jak powiedziałem, to nie jest dla mnie istotne. Szczególnie, że do tej pory nie skorzystałem z żadnej zniż ze zniżek, a tylko i wyłącznie po to tę odznakę odebrałem. Chociaż raz w życiu e, skorzystałem ze zniżek, ale to jeszcze wtedy żadnych odznak nie miałem. E, kiedy moja siostra była w szpitalu, była tam dwa miesiące, w warszawskim szpitalu, wtedy godzina parkingu przed szpitalem kosztowała 5 zł. My tam jeździliśmy na całe weekendy, byliśmy, nie wiem, 10 godzin w sobotę. 10 w niedzielę to daje 100 zł za sam weekend, w piątek pewnie też kilka godzin. Przez dwa miesiące no to daje już jakieś prawie 1000 zł, a za książeczkę honorowego krewiodawstwa, za pokazanie legitymacji mieliśmy wtedy parking darmowy. Także to też jest coś, no kurczę w dwa miesiące prawie 1000 zł oszczędzić warto. Ale tak jak powiedziałem, pierwszym i jedynym powodem wystarczającym, aby oddawać krew jest satysfakcja z tego, że się uratowało życie. Ja zazdrościłem zawsze moim kumplom, którzy poszli na ratowników medycznych. Miałem na studiach kilku takich znajomych z liceum, bardzo dobrych przyjaciół z liceum, z którymi kiedyś grałem w zespole. Oni obaj poszli na ratowników medycznych. Ja z nim, przynajmniej z jednym z nich mieszkałem przez kilka lat na studiach. On opowiadał różne anegdotki, właśnie czasami smutne, czasami był zdołowany, jak nie udało się kogoś uratować. Czasami szczęśliwy, jak ktoś go rozpoznał na ulicy i mu dziękował. Ja zazdrościłem zawsze takim ludziom, ale niestety nie mógł tego zawodu wykonywać. Ja po prostu reaguję, nie mogę patrzeć na y, ostre cięcia, nie mogę patrzeć Sama krew, okej, okay. złamania nie bardzo, przecięcia ostre to jest coś, co po prostu ja muszę odwrócić głowę, nie mogę na to patrzeć. Jestem bardzo złym człowiekiem, jeśli komuś coś się dzieje obok, jeśli jest jakiś wypadek, bo mam bardzo spowolnioną reakcję i bardzo często pierwsza reakcja to jest obrócenie się i po prostu zgrzytanie zębami, zaciśnięcie oczu. Nie nadaje się do tego, bardzo tego żałuję, bo bardzo bym chciał tego typu pracę wykonywać. Trudno, nie mogę tak, robię inaczej, pomagam inaczej. Jak to jest z tym oddawaniem? Bo to często się mówi, że to jest chwila i tam w kilka minut, kilkadziesiąt minut ratujesz komuś życie. No to wszystko zależy, zależy gdzie mieszkasz. Ja na przykład muszę dojechać do punktu krwiodawstwa u siebie w mieście, mam raz w miesiącu, drugi poniedziałek w miesiącu oddawaną krew, ale... Często nie chcę korzystać ze zwolnień, a w tym przypadku musiałbym skorzystać. Poza tym, jeśli to jest raz w miesiącu, tam jest też gigantyczna kolejka. Jeśli ja nie przyjdę dużo szybciej, to bywa, że dwie godziny w kolejce stoję. A też na przykład pracowałem w takiej szkole, w której dyrekcja mi oficjalnie powiedziała, że ona nie będzie uznawać takich zwolnień i nie mam jej nigdy więcej tego przynosić. To tyle, jeśli chodzi o misję szkoły i o dawanie wzorców jakichś innych, o uczenie czegoś ważniejszego niż umiejętność sprowadzania do wspólnego mianownika. To tyle, jeśli chodzi o, o tamtą szkołę. Tak czy siak, nigdy to nie jest raczej taki króciutki czas. No, z tego sobie trzeba zdawać sprawę. Jeśli chcecie iść oddać krew tylko po to, żeby mieć wolny dzień, no to Musicie liczyć się, że jednak duża część tego dnia wam zejdzie na oddawanie krwi. To nie będzie tak, że pójdziecie sobie oddać krew i tam za 15 minut jesteście w domu i sobie oglądacie filmy i leżycie brzuchem do góry. Ja na przykład wczoraj pojechałem oddać krew, no to muszę pojechać do Bydgoszczy. Wyjechałem 9.30, godzinę dojazd, dojście do punktu. Wszystkie te procedury, a wczoraj jakoś wyjątkowo cholernie się ślimaczyli, tam nie mam pojęcia dlaczego. No i znów dojście na PKS, powrót autobusem, i byłem w domu o 14.10 bodajże. 9.30, 14.10 to jest prawie 5 godzin, ale warto było jak zawsze. Oczywiście bardzo często trwa to krócej, wiecie, no, tutaj liczę do jazdy i tak dalej, yy, no, ale nigdy to nie jest jakieś tam 15 czy 20 minut, z tym się musicie liczyć. Najważniejsza kwestia, czy to boli, no, boli jak jest ta cholera, no, wbijają wam w żyłę gigantyczną, grubą igłę. Ale ponownie, warto, warto, no, oczywiście, no, ja się tu śmieję, no, są dużo gorsze yy, stopnie bólu w życiu, których doświadczymy, no, ale nie jest to miłe i nie jest to przyjemne. No, ale jest to chwila. Fajnie jak badanie krwi jest z drugiej ręki malutką igłą, bo to prawie nie boli. Gorzej jak jest z palca, chociaż teraz już mają te takie narzędzia w ogóle, wczoraj byłem zdziwiony, bo wczoraj założyła mi coś na palec, żeby zrobić pierwsze badanie i ja wiecie, to było takie, taki kapturek na palcu, tak że nie widziałem, co tam się dzieje i po prostu jak, jak na szpilkach siedziałem, kiedy mi się coś wbije w palec i w końcu ja się wpytam, kiedy mi się coś wbije, ona mówi, że to jest nie, nieinwazyjne, no to mówię, to jak to do jasnej cholery działa, tam mi wytłumaczyła, ale nie pamiętam jak. E no ale jeśli traskują palec, to zazwyczaj korzystają z tego takiego urządzenia jak mają cukrzycy. Czyli to jest coś, co naprawdę nie poczujesz w bicia. Ale czasami, bardzo rzadko teraz już, ale czasami to się jeszcze zdarza, kiedyś to było standardem, mają takie narzędzia tortur, takie płytki zaostrzone, takim, z takim zaostrzonym trójkątem na końcu. To jest po prostu cholerstwo, tak nieprzyjemne. Kiedyś wbijali zwykłą igłę, to też było nieprzyjemne, wiecie, w koniuszek palca serdecznego, ale ten trójkąt metalowy, ta płytka metalowa to było najgorsze, co w ogóle się yy, mogło człowiekowi zdarzyć z w punkcie krewiodawstwa. No to znaczy czasami widziałem jeszcze inne grosze rzeczy, ale o nich wam już mówić nie będę, żeby was nie straszyć. E, boli też oderwanie plastra, tak wiem, jaka, jaka tutaj ze mnie teraz e, łajza wychodzi, taka tu, jojku, jak mnie to boli, ale plaster to jest po prostu katastrofa. Nie ma drugich takich plastrów z tak silnym klejem, jak mają w punkcie krewiodawstwa. E, co jest ważne? Ważne jest, żeby robić to z głową. I to jest naprawdę ważna kwestia, ponieważ wielu ludzi, którzy zaczyna oddawać krew, uzależnia się w pewien sposób od tego. Nie tak jak kiedyś moja rodzina myślała i ta cała anegdotka, która na samym początku była, nie tak. Uzależniamy się bardziej od tego psychicznie. Chcemy pomagać, chcemy się oddawać, chcemy mieć jak najwięcej w tej nasi, naszej książeczce wbite, a pamiętajcie, żeby robić to z głową. Podpisujesz na początku yy, kwestionariusz. I my już do tego podchodzimy trochę tak, wiecie, ciach, ciach, ciach, wypełniam go któryś tam już raz, wypełniałem go kilkadziesiąt razy, więc robię to na szybko. Chociaż te kwestionariusze są często zmieniane, żeby tego nie robić bezmyślnie. Ale pamiętajcie, podpisujecie się pod tym i to jest naprawdę cholernie ważne, ponieważ nie o to chodzi w oddawaniu krwi, by robić sobie jakieś wyścigi. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to od was zależy, dlaczego oddajecie. Możecie oddawać dlatego, żeby mieć potem się czym pochwalić, powiedzieć oddałem 20 litrów, jestem boss. Jesteś boss. Ale pamiętaj, żeby robić to z głową. Jeśli na przykład miałeś jakiś zabieg, a często to są nawet jakieś zwykłe zabiegi kosmetyczne, zrób sobie pół roku przerwy. Jeśli miałeś jakąkolwiek inwazję w ciało, czyli jakąś operację, zabieg tego typu, pół roku przerwy i pamiętaj o tym, bo tego nikt nie sprawdzi. Ty możesz sobie iść i napisać, że nie, nie miałeś podpisać, to tego nikt nie sprawdzi. Ale pamiętajcie o tym, że jeśli się czymś zaraziliście, to te badania od razu tego nie wykażą. I róbmy to cholera jasna z głową. Lepiej odczekać, lepiej sobie odpuścić, a nie zaszkodzić komuś, nie wariować. Jeśli idziecie oddać krew, nie jedzcie zbyt dużo na biału rano i w nocy. Nie jedzcie jakichś kremówek, sera, yy, mleka, jogurtów, zjedzcie lekkie śniadanie, najlepiej z jakąś szynką, z jakimś chudym mięsem, chyba że nie jecie mięsa, no to zastąpcie to czymś, ale starajcie się nie nawalić na biało szczególnie jeśli idziecie oddać osocze lub płytki, bo to od razu zostanie znaczy nie, nie szczególnie, źle powiedziałem tak naprawdę to zostanie wykryte potem gdzieś tam na procesie jeśli procesie prze, gdzie będzie przetwarzana ta krew, jeśli zjecie za dużo nabiału to ta krew i tak zostanie wyrzucona no wy będziecie mieli pieczątkę, będziecie mogli się pochwalić, że oddaliście tyle i tyle krew ale tak naprawdę ta krew nie uratuje nikomu życia, a to o to w tym chodzi jeśli będziecie oddawać osocze czy płytki, to od razu będzie widoczne, ponieważ na tym osoczu czy płytkach zrobi się taka pianka, to osocze będzie gęste, tłuste i to od razu zostanie wychwycone i najprawdopodobniej przerwany zostanie proces pobierania. Jeśli oddacie krew pełną, to nie będzie od razu widoczne, ale później to wyjdzie. Także dobre, odpowiednie zjedzenie posiłku jest ważne. Ja to olewałem przez dużą część życia. Nie jadłem śniadania, szedłem oddać nadczo, na głodnego, jak byłem młody. No teraz trochę inaczej do tego podchodzę, bo już odczuwam trochę skutki oddania. Jeśli ja na przykład yy, trochę zarwę noc, mało, mało będę spał i na ten dzień pójdę oddać, to się potem czuję źle. Jeśli trochę się odwodnie, zapomnę o piciu wody, pójdę oddać, to się czuję koszmarnie. Naprawdę pamiętajcie też, żeby nie szkodzić sobie. Ponieważ okej, okay, fajnie, ratujemy komuś życie, ale nie kosztem własnego. I pamiętajcie, że takie pierdoły jak przekucie ucha, czy jakieś zrobienie tatuażu, no tatuaż to akurat nie jest pierdoła, ale jakieś właśnie przekucie ucha, czy jakieś zabiegi kosmetyczne, regulacja brwi i tak dalej, i tak dalej, to może nam się wydać, że to pff, no, pff, bez sensu, przecież ja się nie zaraziłem niczym. Zapiszę, że nie robiłem tego. No kto sprawdzi, czy ja przekułem ucho? Nikt nie sprawdzi. Jeszcze zabieg, czy operację, czy jakąś przeszedłem, to mogą gdzieś tam do tego dojść, ale to, czy przekułem ucho, nikt tego nie sprawdzi. Panie, zrobiłem to dwa lata temu. Przecież nie, nie, nie przed pięcioma dniami. No nikt was nie sprawdzi, ale macie nie szkodzić, a taka krew może zaszkodzić. I to jest naprawdę najważniejsze przesłanie, tutaj sobie na koniec zostawiłem. Nie będę was zanudzał procesami, na czym polega pobieranie płytek, na czym polega pobieranie osocza, bo to raczej chyba jest zbędne w tego typu podcaście. Tak naprawdę myślę, że powiedziałem wszystko, co istotne. Chociaż ja, kurczę, w tym temacie mógłbym gadać i gadać. Yy... I gdybym miał tylko kogoś, kto mi zadaje pytania i przypomina o czymś, o czym nie powiedziałem, to mógłbym dalej mówić, mówić i mówić. Ale powiedzmy, że już zakończę. Jeśli o czymś zapomniałem, to mamy od tego komentarze. Jeśli macie jakieś pytania, to pytajcie w komentarzach. Jeśli oddajecie krew, to... Podzielcie się w komentarzach, ile oddaliście, od kiedy to robicie, napiszcie, warto. Przy czym pamiętajcie, że tak jak powiedziałem na początku, nieważne czy oddajesz jeden raz, dwa razy, pięć razy czy czterdzieści razy, dla mnie jesteś w tym momencie bohaterem. Nieważne z jakiego powodu to robisz, jesteś bohaterem. A na sam koniec moje statystyki. Ja oddaję, tak jak powiedziałem na początku, od troszeczkę ponad 18 lat. Oddawałem wszystko, co można oddać. Oddawałem krew pełną, oddawałem osocze, płytki, no to chyba wszystko. Oddałem 78 donacji. 78 razy byłem oddać krew i to dało łącznie ponad 36 litrów krwi. Człowiek dorosły ma w sobie mężczyzna dorosły 5 czy 6 litrów. 6 chyba. Czyli oddałem 6 razy tyle, ile mam w sobie. Jeśli człowiek dorosły ma 5, to oddałem 7 razy tyle. No 5, 6, 7, nieważne, bardzo, bardzo dużo. Mam 37 lat, oddawać jeszcze mogę przez jakiś czas, ponieważ to chyba można, żeby teraz nie skłamać, podstawy powinienem mieć opanowane, eee, chyba do 50 roku życia, ale... Teraz na szybko tego nie sprawdzę. W razie gdybyście, gdyby Was interesowały tego typu informacje, to bardzo fajna strona krewiodawcy.org. Wszystko tam znajdziecie. Wszystko, co będziecie chcieli wiedzieć, tam znajdziecie. No tak czy siak, nieważne czy 50 czy 60 lat, to jeszcze trochę mi zostało. No i trzeba ważyć więcej niż 50 kilo, a to mi nie grozi, bo ostatni raz 50 kilo to ważyłem pewnie w czwartej klasie podstawówki. Także jeszcze trochę oddam, o ile zdrowie pozwoli. Mam nadzieję, że pozwoli. I za te kilkanaście lat będę cieszył się ogromnym wynikiem i będę miał świadomość tego, że uratowałem naprawdę dużo istnień ludzkich albo chociaż próbowałem to zrobić, co Wam również bardzo, bardzo mocno polecam. Idźcie raz, zobaczcie jak to jest, nie bójcie się. Tam raczej wszyscy ludzie są... Yy bardzo serdeczni, bardzo mili. Czasami się zdarza, że lekarz nie jest miły, ale to tylko idziecie na szybkie badania ciśnienia i oddychaj, nie oddychaj. Yy. No niestety, to cały czas pokutuje, że lekarz czasami zachowuje się, jakby ktoś go tam na siłę skierował, ale w, we wszystkich innych miejscach, punktach, przez które przejdziecie, są bardzo mili, bardzo serdeczni ludzie. Nieważne, czy oni to robią, bo muszą. Nieważne, czy oni to robią, bo są po prostu serdecznymi ludźmi. To jest bardzo miła atmosfera. Dlatego między innymi ja też często sobie tak celuję, oddawanie krwi, żeby pójść oddać w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, bo ja uwielbiam Święta Bożego Narodzenia, uwielbiam ich klimat i, i, i bardzo miło mi się oddać, Oddaję po, to, takie oddanie liczę podwójnie ze świadomością, że robię to w okresie, gdzie te, teoretycznie, no wiecie, tam trzeba być miłym i, i serdecznym dla siebie i cały klimat, choinka, lampki i tak fajnie być i wiedzieć, że robi się coś dobrego dla ludzi. Okej, okay. miało być krótko, wyszło jak zawsze. Polecam, polecam, róbcie to, oddawajcie krew, ratujcie życie. Naprawdę warto. Na dzisiaj to ode mnie wszystko. Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia.